Znalezione w dźwiękach. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Zapraszam dziś na drugie spotkanie z jedną z najwybitniejszych postaci francuskiej pianistyki XX wieku z artystką słynącą z niezwykłej kultury dźwięku, która z naturalnością łączyła tradycję i nowoczesność, klasyczną dyscyplinę i otwartość na muzyczny język swoich czasów. Monique As była pianistką głęboko zakorzenioną w kulturze francuskiej, a zarazem jedną z tych artystek, które bardzo wcześnie i z pełnym przekonaniem wprowadzały na estrady muzykę XX wieku. Związana z paryskim środowiskiem kompozytorów swojej epoki, bliska twórcom tak zwanej szkoły paryskiej, pozostawiła po sobie wyjątkowe nagrania. Od Heidna i Mozarta porawela Hindemita Bartoka i muzykę swojego męża, Marcela Mialowici. Powrócimy dziś do archiwalnej rozmowy z Monique As z 1960 roku, zachowanej w archiwach Radia France. Pianistka opowiadała w niej szczegółowo o etiudach de Debissiego, zbiorze, który uważała za jedno z najważniejszych dzieł w całej literaturze fortepianowej kompozytora, a zarazem cyklum zdecydowanie zbyt rzadko wykonywanym. To muzyka pełna wyzwań technicznych i interpretacyjnych, jednocześnie niezwykle nowoczesna, barwna i fascynująca. Zaczniemy od jednej z tych kompozycji, od etiudy na oktawy w nagraniu Monique As z 1951 roku. Etiudy Claude Deliciego są zdecydowanie wykonywane zbyt rzadko, częściej wybiera się jego preludia. To muzyka bardziej abstrakcyjna, prawda? Tak, ale jeśli mogę powiedzieć kilka słów o etiudach Debisiego, to uważam, że jest to najważniejsze dzieło fortepianowe tego kompozytora, w którym zostały niejako podsumowane i utrwalone wszystkie jego odkrycia dotyczące komponowania na fortepian. To muzyka wspaniała, dorównująca z pewnością etiudom Fryderyka Chopina, a nawet najpiękniejszym stronom twórczości Franciszka Lista. Myślę, że ma Pani całkowitą rację. Tym bardziej szkoda, że tak rzadko się jej wykonuje, bo poza walorami pianistycznymi, kryją w sobie niezwykłe bogactwo muzyczne. Cykl nagrany w całości trwa ponad 40 minut. Dziś posłuchamy kilku z etiud, wybranych niejako losowo, aby pokazać różne oblicze w kompozycjach i tym samym twórczości de Debussy'ego. Pierwsza etiuda nosi tytuł Puchle les cinq na pięć palców. Skąd takie określenie? Debussy napisał ją według Pana Czernego. Myślę, że chciał w ten sposób żartobliwie nawiązać do ćwiczeń Karla Czernego. Właściwie wszyscy pianiści przez nie przechodzą. Tak, są naprawdę niezbędni. Czyli nie wymyślono dotąd nic lepszego, żeby rano rozruszać palce? Prawdopodobnie nie. To taka poranna kawa z mlekiem pianistów. Właśnie i z takim humorem Debussy postanowił stworzyć coś, co będzie odpowiednikiem tego porannego rytuału. Ta pierwsza etiuda nosi więc tytuł na pięć palców. to pierwsza etiuda de Debussy'ego na pięć palców. Kolejna, którą usłyszymy, pomijając jedną czy dwie, to etiuda pour le car, czyli na kwarty. Ta jest, jak sądzę, utrzymana w zupełnie innym brzmieniu, w innym duchu. Tak, to muzyka bardzo osobliwa, bardzo nieokreślona tonalnie. I rzeczywiście język muzyczny jest tu posunięty bardzo daleko. Czy można powiedzieć, że to A, utwór prez, impresjonistyczny? Dire, oh, oui. O tak, zdecydowanie. W tym sensie, ou, w jakim oui. zwykle oui. zestawia się oui. Devisiego z, de. z Monetem i Absolument. innymi malarzami Absolument. impresjonizmu? Oui. Dokładnie tak. Jest bliższa niektórym preludiom oui. jak Refle oui. Low oui. czy La Vallée de Cloches. Oui. Oui. Właśnie tak. Posłuchajmy więc tej etiudy na kwarty, która utrzymana jest wyraźnie w stylu impresjonistycznym, podczas gdy pierwsza była raczej żartobliwym ukłonem w stronę Karla Czernego. To trzecia etiuda Claude Debussy'ego na kwarty w wykonaniu Monique As, która zarejestrowała cały cykl etiud Debussy'ego w 1951 roku, a opowiadała o nim podczas audycji w Radio France w 1960 roku. Kolejna etiuda, nie w kolejności w jakiej Debussy je napisał, lecz w porządku, który został wybrany na dziś dla większego zróżnicowania. Ma bardzo intrygujący tytuł. Etiuda pour les doigts. Etiuda na 8 palców. Zastanówmy się, pianista ma przecież 10 palców. Dlaczego więc na 8? Ponieważ dwa się eliminuje po jednym z każdej ręki. To była idea Debussy'ego, by zrezygnować z dwóch palców? Zasadniczo powinno się wyłączyć kciuki. Chodziło o nawiązanie do techniki klawesynowej, gdzie gra się głównie czterema palcami, bez użycia kciuka? Tak, w założeniu utwór powinien być wykonywany bez kciuków. Ja jednak ich używam i wtedy eliminuje inne palce. Ale wspominała Pani, że DBC pozostawił wykonawcy pełną swobodę interpretacyjną. Mówię to trochę żartem, bo rzeczywiście DBC napisał na początku cyklu, że nie podaje żadnego palcowania i pozostawia wykonawcy pełną dowolność. Każdy powinien znaleźć własne rozwiązania. Ale czy ta swoboda oznacza, że trzeba koniecznie grać ośmioma palcami, czy można użyć wszystkich 10. Nie, nie można, ponieważ w każdej ręce są cztery dźwięki i nigdy więcej. To oznacza, że utwór z konieczności wykonuje się ośmioma palcami. Natomiast wybór, które to będą palce, pozostaje otwarty. Można zrezygnować z kciuków albo z piątych palców. Wybór należy do wykonawcy. Etiuda napisana na osiem palców, kompozycja, która daje pianiście możliwość pominięcia wedle uznania jednego palca w każdej ręce. Następna jest zupełnie inna, zarówno w swoim charakterze, jak i w samym pomyśle. Nosi tytuł Etiuda na stopnie chromatyczne. Co można powiedzieć o charakterze tego utworu? Bo przecież etiud chromatycznych istnieje bardzo wiele, prawda? Można powiedzieć, że w ogromnej ilości, ale ta etiuda chromatyczna jest szczególna, ponieważ daje poczucie tonalności, a zarazem całkowicie ją podważa. Mam wręcz wrażenie, że zaczyna się tu już muzyka atonalna, w pełnym znaczeniu tego słowa. W tej etiudzie odczuwa się całkowite zagubienie tonalne. Czy uważa Pani, że można już tutaj dostrzec otwarcie ku Webernowi, ku muzyce do dekafonicznej, serialnej? Tak, ku pełnej atonalności. Przed nami zatem etiuda zatytułowana na stopnie chromatyczne. Monique Ass mówiła Pani przed chwilą, że ta etiuda nosząca tytuł na stopnie chromatyczne wywołuje swoiste wyobcowanie tonalne, ponieważ w gruncie rzeczy przestajemy już wiedzieć, w jakiej tonacji się znajdujemy. To już drzwi otwarte ku muzyce, której konsekwencje obserwujemy wyraźnie dzisiaj. Następna etiuda, którą wybrałyśmy jest znowu zupełnie odmienna, ponieważ nosi tytuł na ozdobniki. Co w tym przypadku rozumie się przez te ozdobniki? To muzyka bardzo dekoracyjna, można powiedzieć rozkwitająca. Harmonie są w niej niezwykle bogate, pełne barw, nasycone i zmysłowe. Już sam opis brzmi jak cały program, i rzeczywiście słucha się jej z prawdziwą przyjemnością. To była ciuda zatytułowana na ozdobniki. Bardzo dekoracyjna, jak powiedziała Monique Ass. Następna z kolei przyniesie znów bardzo gwałtowną zmianę, ponieważ utrzymana jest raczej w duchu humorystycznym i nosi tytuł na dźwięki powtarzane, repetowane. Tak, to właśnie ten trochę burleskowy rys Debussy'ego, ale burleskowy w sposób niezwykle subtelny. Dowcipny, bardzo łaciński, bardzo francuski, zresztą podobny ton odnajdujemy także w niektórych preludiach Bissinga. To była etiuda na dźwięki repetowane. Oba zeszyty etiud Debisiego po sześć kompozycji w każdym kończą się prawdziwym finałem, bo ta ostatnia etiuda ma niemal charakter finału koncertu. Ta dwunasta ostatnia nosi tytuł etiuda na akordy. Sądzę, że można tu pomyśleć o pewnych cechach twórczości Chopina, a nawet lista, a zatem oto dwunasta, jak sądzę, Etiuda Devisiego zatytułowana na akordy, będąca prawdziwym finałem i podsumowaniem cyklu. Była dwunasta etiuda Cloda Debussy'ego, zarazem zakończenie znakomitego nagrania wszystkich etiud Cloda Debussy'ego, którego dokonała Monique As w 1951 roku i opowiadała o tym kilka lat później, w 1960 roku, podczas audycji w Radiu France. Niestety melomanie nie znają tych utworów tak dobrze jak powinni, a przecież mogły być znane równie dobrze jak etiudy Chopina. Są co najmniej równie piękne, równie ważne w literaturze muzycznej i absolutnie fundamentalne w literaturze fortepianowej. Pozwalają także znacznie lepiej zrozumieć wiele aspektów współczesnej muzyki fortepianowej. Chciałabym zapytać Panią o plany, bo przecież wiemy, że Wielcy wirtuozi mają zwykle bardzo kosmopolityczne ja przedsięwzięcia. Chciałabym, jeśli to nie nazbyt niedyskretne, żeby zechciała nam Pani o nich opowiedzieć. W październiku będę trochę podróżować po Szwajcarii i Francji, a potem wyjadę do Stanów Zjednoczonych. Na początku listopada do 15 grudnia. Mówiła mi Pani, że to będzie pierwsze naprawdę wielkie tournée po Stanach Zjednoczonych. Tak, to ważny moment, bo będzie Pani występować z tak legendarnymi zespołami jak Orkiestra Bostońska. I to nie raz, nawet kilkakrotnie. Wyobrażam sobie, że dla wirtuoza musi to być wielkie przeżycie. Będę grała w Bostonie i w Nowym Jorku kilka razy z tą orkiestrą, pod dyrekcją Charlesa Muncha. A poza Bostonem i Nowym Jorkiem będzie Pani grała również w Kanadzie. Tak, w wielu miastach Kanady, ale wystąpię również w Detroit z Polem Paré. Utwory, które zamierza Pani wykonać, nie są jeszcze całkowicie ustalone. Nie, nie wszystko jest ustalone, ale wiem, że będę miała okazję grać dużo muzyki francuskiej, oczywiście w recitalach, także muzykę romantyczną, a być może również współczesną. Wspominała Pani coś o Mesjanie i Milo? Tak, zagram 10 spojrzeń na Dzieciątko Jezus, a Milo? piękną suite zatytułowaną O Tom, a więc programy, które dobrze reprezentują muzykę naszego kraju, muzykę współczesną, w tym co ma najlepszego. Być może będzie Pani też grała, jak mi Pani wspominała, koncert Bartoka. Zdaje się, że to jedna z Pani specjalności. Tak, jeszcze nie wiem na pewno, ale bardzo na to liczę. Myślę, że muzyka fortepianowa Bartoka to jeden z najważniejszych elementów całej jego twórczości. Można powiedzieć, że twórczość fortepianowa Bartoka zawsze wyrasta z folkloru, ale trzeba też pamiętać, że u Bartoka można wyróżnić cztery okresy. Czy mogłaby Pani je nieco scharakteryzować? Są to okresy bardzo wyraźnie od siebie oddzielone. Na przykład mamy okres wywodzący się od Bramsa i Straussa, jak choćby rapsodia na fortepian. Potem dochodzi wpływ francuskiego impresjonizmu, który zresztą przewija się przez wszystkie okresy i powraca w każdym z nich. Następnie jest czas związany ze szkołą wiedeńską, jak sonata fortepianowa, czy sonata na skrzypce i fortepian. A potem wraz z trzecim koncertem pojawia się okres, który można by nazwać powrotem do Beethovena. Słychać to bardzo wyraźnie, gdy On słucha ten, się początku Adagia z trzeciego koncertu Bartoka. Jest to zatem dzieło wpisujące się w tradycję klasyczną, w najpiękniejszą tradycję klasyczną. Tak, to znaczy, w trzecim koncercie obecne są również wpływy impresjonistyczne, które można doskonale usłyszeć. Ale właśnie ten wpływ Beethovena jest tu czymś szczególnie fascynującym. Ile koncertów fortepianowych napisał Bartok? Trzy, a więc ten jest ostatni. Czy nie jest to przypadkiem utwór pośmiertny? Można tak niemal powiedzieć, ponieważ Bartok nie zdążył ukończyć ostatnich 16 taktów. Te dopisał jeden z jego uczniów. Tak mi się właśnie wydawało. Miałam wrażenie, że ten koncert został ukończony już po jego śmierci. I pamiętam, kiedy przyszłam do pani, aby przygotować tę audycję, chciałabym opowiedzieć o tym naszym słuchaczom. Siedziałam w uroczym mieszkaniu w dzielnicy łacińskiej. I nagle Monika, Ans, kiedy rozmawiałyśmy o Bartoku, powiedziała mi, właśnie na tym fotelu siedział Bartok. To było dla mnie ogromnie poruszające. Miałam niemal wrażenie, że popełniam świętokradztwo. Chciałam odruchowo zerwać się z miejsca. Takie wielkie było moje wzruszenie na myśl, że siedział właśnie w tym fotelu Bartok, zanim wyjechał do Ameryki. Bartok bywał w moim domu wielokrotnie. Kiedy był tu po raz ostatni, właśnie się do Ameryki. Powiedział wtedy do mojego męża, czy to nie pan mógłby wyjechać, a ja zostałbym tutaj u Państwa. Bardzo kochał Francję. Tym tragiczniejsze wydaje się to, że zmarł potem w Stanach Zjednoczonych w tak nędznych warunkach. Posłuchamy zatem teraz jednego z jego ostatnich utworów w nagraniu, którego dokonała pani z niemiecką orkiestrą. Tak, to było również z orkiestrą Radia Berlińskiego i Ferencem Fritszajem. Węgrem, a więc kimś głęboko zakorzenionym w tradycji wykonawstwa muzyki Bartoka. Wspaniały dyrygent, niestety chyba dość mało znany we Francji. A przecież bywał tu często, prawda? Bywał często, ale ostatnio chorował. Tak, chorował przez ponad rok, ale teraz ma się już znacznie lepiej i zapewne znowu go zobaczymy i usłyszymy. A to jeden z najwybitniejszych. Dyrygentów naszych czasów i najsilniejszych temperamentów dyrygenckich. Ja również tak uważam. A zatem na zakończenie nagranie fragmentu trzeciego koncertu fortepianowego Beli Bartoka. Thank you. Koncertu fortepianowego Belli Bartoka w interpretacji Monique As z Towarzyszeniem Ries, z Berlin pod dyrekcją Ferenca Friczaja w nagraniu z 1955 roku. Tym dziełem kończymy dzisiejszą opowieść o pianistce głęboko zakorzenionej w tradycji francuskiej, a jednocześnie niezwykle otwartej na nowoczesność. Monique As z równą powagą i przekonaniem wykonywała Haydna, Mozarta, Ravela, Debisiego jak Hindemita, Milajowici czy właśnie Bartoka. Była nie tylko wybitną interpretatorką, ale też świadomą i wnikliwą komentatorką muzyki, o czym mogliśmy przekonać się dzisiaj, słuchając jej archiwalnych wypowiedzi. O de Debussy'ego mówiła, jak o dziele fundamentalnym, być może najważniejszym w całej fortepianowej twórczości kompozytora. Monique As, wciąż jednak zapomniana, zajmuje ważne miejsce w historii pianistyki XX wieku. Z całą pewnością niedoścignione pozostają jej interpretacje dzieł Ravela Debussy'ego. Do dziś są punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń pianistów. Monique As była również cenioną pedagog przekazującą francuską tradycję wykonawczą opartą na kulturze brzmienia, precyzji i szacunku do partytury. Na zakończenie zabrzmi jeszcze jedna kompozycja w interpretacji Monique As. Tym razem Morisa Ravela. Będzie to słynna pawana na śmierć infantki. Bardzo dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Klaudia Baranowska życzę miłego popołudnia i zapraszam na kolejne spotkania w audycji Znalezione w Dźwiękach.